My piraci, dalej stawiamy kroki, w innym oddziale skaczemy ci do nogi, archiwum nas nie pokona, dalej e ruchamy na ciora. Nasz lider rewelek niepokonany, dalej myślę o nim jak zakochany, wyciągał nas ze sytuacji. To my, piraci, piraci! Nie zapominajmy o naszym staruszku, Hetfield dalej stawia wysoki opór. Młody ci pokaż kurwo opór, nie twój marny gań za protokół.